To są informacje Polskiego Radia 24. Intensywne opady deszczu czekają mieszkańców zachodniej Polski. Wydano ostrzeżenia. Reżim zaczyna kombinować, mówi Donald Trump. Teheran odpowiada, że wymagania są USA są za duże. Nowe połączenia kolejowe nad morze w wakacje. Pendolino dojedziemy do Ustki. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu na zachodzie Polski. Dla województw lubuskiego, dolnośląskiego i części wielkopolskiego wydano alert drugiego stopnia. Wprawdzie prognozy mówią o umiarkowanych opadach deszczu, ale okresami lokalnie może spaść nawet 60 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe są burze. Najmocniej padać będzie w niedzielę wieczorem i w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla części województw pomorskiego wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego. IMGW prognozuje opady od 20 do 40 litrów wody na metr kwadratowy w pasie od Pomorza Zachodniego aż po. Dolny Śląsk w ciągu 36 godzin. Od niedzieli i przez cały poniedziałek suma opadów może wynieść nawet 70 do 85 litrów na metr kwadratowy. Ostrzeżenia mówią też o możliwych, lokalnych, bardzo intensywnych ulewach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jutro rano w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się narada na temat zagrożenia ulewami. Teheran nie jest gotowy na bezpośrednie negocjacje pokojowe z USA. Przeszkodą mają być zbyt wysokie żądania Waszyngtonu. Strona irańska nie ustąpi w sprawie wzbogaconego uranu. Z kolei prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańsko-irańskie rozmowy idą bardzo dobrze, chociaż wyraził frustrację podejściem Teheranu. Amerykański prezydent stwierdził, że reżim zaczął kombinować. Przemawiając w gabinecie owalnym, prezydent powiedział dziennikarzom, że Iran chciał ponownie zamknąć ciśninę. Chcieli ponownie zablokować ciśninę, tak jak robili to od lat. Nie mogą nas szantażować. Więcej informacji na temat naszych rozmów będziemy mieli pod koniec dnia, stwierdził Donald Trump. Prezydent też ocenił obecny stan negocjacji z irańskim reżimem. Radia Jan Pachlowski. Pociągi Pendolino będą w wakacje kursować do Ustki. Ekspres Intercity Premium będzie woził pasażerów od 27 czerwca do końca wakacji na trasie z Bielska Białej przez Warszawę, Trójmiasto i Słupsk. Podróż ma trwać około 8 godzin mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Do tej pory wszystkie takie projekty Świnoujście, Kołobrzeg, Teraz Ustka, czy wcześniej jeszcze Zakopane cieszą się ogromnym powodzeniem i myślę, że to już będzie coroczna, stała, letnia oferta dla Ustki. Bielsko Białe będzie miała bliżej do morza, ludzie mieszkający w Ustce będą mieli bliżej w góry. Podróż z wielska Białej do Ustki to jest nieco ponad 8 godzin. W wakacje do Ustki z Warszawy będzie też kursować pociąg słoneczny kolei mazowieckich. Trasę w jedną stronę ze stolicy nad morze będzie pokonywać w 6 godzin. 18 kwietnia 1926 roku, czyli 100 lat temu w Eter popłynął pierwszy sygnał radiowej jedynki. Wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński mówi, że dotychczas jedynka była kojarzona z kultową audycją lata z radiem, jednak dziś to znacznie więcej. Kojarzy mi się z programem, który przeszedł niesamowitą metamorfozę, w którym pojawiło się bardzo dużo nowych ludzi, bardzo dużo nowych treści, bardzo dużo nowych audycji, dziś to się mówi, formatów. Z otwartością, z propozycją innego, szerszego spojrzenia na świat. I to jest wielka metamorfoza, godna tego stulecia. To znaczy, jak instytucja ma 100 lat, to często myślimy, no to już najlepsze za, za nią, a tutaj nie. Mnie się wydaje, że najlepsze przed nią. Program pierwszy Polskiego Radia jest obecny w Eterze całą dobę. W ramówce słuchacze znajdą kilkadziesiąt cyklicznych audycji informacyjnych, publicystycznych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. Słoneczna pogoda i dywany krokusów ściągają tłumy turystów do popularnych tatrzańskich dolin. Sporego ruchu można spodziewać się m.in. w Dolinie Chochołowskiej. Należy pamiętać, że wyżej w górach obowiązują zimowe warunki, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Te lawiny wiosenne może nie są duże w sensie rozmiaru, natomiast zjeżdża bardzo ciężki śnieg, no i on potencjalnie może być bardzo niebezpieczny dla człowieka. Także jeżeli planujemy te wyjścia, szczególnie w te nasłonecznione stoki, no to raczej wychodzimy wcześnie rano. Lawiny ze śniegu mokrego mogą schodzić nawet samoistnie. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Przez weekend mogą wystąpić również przelotne opady deszczu. Informacje Polskiego Radia 24. Lokalnie intensywne. Temperatura od 10 stopni na Pomorzu i Zachodzie, 16 w centrum do 19 na południowym wschodzie. No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła. Co jest na tej taśmie? To był największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej. A zarazem pierwsze powstanie miejskie wokół Dorota Boniecka, Górny Dobry Wieczór. Witam serdecznie w Polskim Radiu 24 w audycji, w której prezentuję archiwalne reportaże i dokumenty radiowe. Dzisiaj zaprezentuję Państwu reportaż Barbary Grębeckiej zatytułowany Czarne Latawce. Reportaż pokazuje zderzenie dwóch światów. Mur, który miał dwie strony. Po jednej była śmierć, walka bez cienia nadziei, a po drugiej... Pozornie, tylko normalne życie i karuzela. To o niej właśnie po latach napisał poeta Czesław Miłosz, przejmujący wiersz Campo di Fiori. Zapraszam do słuchania reportażu Barbary Grębeckiej, Czarne Latawce. napisany w czasie wojny. Czesław Miłosz Campo di Fiori Fragment Wspomniałem Campo di Fiori w Warszawie, przy Karuzeli w pogodny wieczór wiosenny przy dźwiękach skocznej muzyki. Salwy za murem getta gluszyła skoczna melodia i wzlatywali pary wysoko w pogodne niebo. Czasem wiatr z domów plonących Przynosił czarne latawce, łapali płatki w powietrzu, jadący na karuzeli. Rozwiewał suknie dziewczynom ten wiatr od domów płonących, Śmiały się tłumy wesołe w czas pięknej warszawskiej niedzieli. 9 maja 1943 roku, 64 lata temu, trwało jeszcze w warszawskim getcie powstanie. Wybuchło 19 kwietnia. Pamięć o tym czasie zatrzymała także obraz Karuzeli z Placu Krasińskich. Tak, jest to czarna legenda Karuzeli, ale ja bym chciał jakoś oddemonizować tą legendę tutaj. Doktor Jacek Leociak, historyk i badacz literatury, dokumentalista. Karuzela wywołuje w nas jakąś taką konieczność takiego jakby usprawiedliwienia. Takie, jest takie poczucie, że się musimy usprawiedliwić oczyścić. za Karuzelę. Oczyścić, prawda? Autorzy świadectw każdy na swój sposób widzi tą karuzelę. Każdy ją widzi w swojej jakby wyobraźni trochę inaczej. I karuzela zwierza Miłosza, ona ciąży nad naszymi, nad naszą wyobraźnią, nad naszym sumieniem, więc to jest jakby jedna karuzela. W porządku bym ją odczytywał, w porządku historii literatury powiedziałbym i historii polskiej tożsamości. Taki jest los, kiedy na jednej ulicy giną ludzie, na drugiej ulicy ludzie się bawią. I Dan Kurtzman, Karuzela. Ranek jest słoneczny, jasny, pogodny. Na zatłoczonym placu Krasińskich tuż za murem gra muzyka, kręci się Karuzela. Wesołe głosy mieszają się z odgłosami strzałów i krzykiem ludzi uwięzionych w getcie. Grupki gapiów obserwują tę scenę. Jedni przejęci grozą, inni zafascynowani. Niektórzy podnoszą w górę dzieci, wskazując im balkon lub dach, z którego skacze zdesperowany człowiek. Są te relacje, które powstają na gorąco i tych jest niewiele, jeśli chodzi o sprawę karuzeli. Natomiast karuzela pojawia się dość często w relacjach pisanych, czy we wspomnieniach pisanych po wojnie pisanych, wydawanych albo deponowanych w postaci rękopisów w archiwach. Ludzie wspominają ten czas, bo to jest moment bardzo znamienny, no taki przełomowy, jednak wybuch powstania, prawda, i trwanie powstania, i reakcje polskie na powstanie. Relacje z perspektywy żydowskiej pisane. najczęściej interpretują ten fakt kręcenia się karuzeli jako właśnie przykład obojętności Polski. To jest najczęstsza forma interpretowania. Cywia Lubetkin, Zagłada i Pamięć. Karuzela się kręci. Getto paliło się. Dom za domem, ulica za ulicą zamieniały się w stosy. Słupy ognia unosiły się w powietrzu. Iskry strzelały. Niebo przesłaniała czerwona, przeraźliwa łuna. W pobliżu, po drugiej stronie muru, życie płynęło jak zwykle. Ludzie spacerowali, widzieli z bliska dym pożarów. Obok getta Kręciła się karuzela, dzieci tańczyły w kole. Wiatr zawiewał w ich nozdrza sadze z dymiących się domów. Strzelające iskry, budząc ciekawość, nieraz przedostawały się przez mur. Ja sądzę, że na relacje późniejsze, nawet jestem co do tego przekonany, że na relacje późniejsze, na te pisane już po wojnie, dotyczące Karuzeli, mm -hmm. ogromny wpływ miał wiersz Miłosza. I że jakby to wspomnienie, które jest autentyczne, które jest autentycznym przeżyciem piszącego, który był naocznym świadkiem, jednak jest jakby profilowane, tak bym powiedział. To wyobraźnił Miłoszowską. Ryszard Matuszewski, krytyk literacki, pisarz. Okoliczności sprawiły, że w czasie okupacji bardzo się zbliżyłem do Miłosza i można powiedzieć, że się z nim zaprzyjaźnił. Kluczowym rokiem przełomu w jego poezji był rok 1943. Do tego stopnia, że jego bardzo piękny wiersz o Warszawie, który powstał wcześniej, jak jakiego w ostatnich latach życia chciałem dać do szkolnej antologii Miłosz się nie zgodził, ponieważ to niedobry wiersz. To jest bardzo dobry wiersz, bo Miłosz uznawał siebie po roku 1943 i właśnie Campo di Fiori było jednym z pierwszych wierszy, które on uważał. On się po prostu wtedy bardzo z sobie przekorą przeciwstawiał patriotyczno-martorologicznemu, Rzeczywistość i walkę podziemną jak Baczyński czy Gajcy. Sam podkreślał tę swoją inność. To był taki rodzaj estetyzmu miłosza, wtedy się przejawił i on właśnie wtedy napisał między innymi to Campo di Fiori, które jest wierszem ciekawym, dwowarstwowym. Ma to, to zestawienie obrazu wesołego tłumu, który się bawi w momencie, gdy ludzie giną za murem, a jednocześnie ma przejście do tytułowego Campo di Fiori w Rzymie, gdzie też tłum wesoły się tam bawi. No ale jest też inny porządek, porządek realiów, porządek faktów, porządek wydarzeń historycznych i tu też jesteśmy w stanie zrekonstruować historię takiej karuzeli. No więc jak to wyglądało? Mamy zdjęcie, mam przed sobą zdjęcie Placu Krasińskich właśnie z kwietnia 1943 roku. Na tym zdjęciu widać fasadę Pałacu Krasińskich i widać tą oficynę pałacową, która nie została odbudowana, natomiast w tej chwili jakby funkcję tej oficyny Pełni skrzydło Sądu Najwyższego, charakterystycznym przejazdem, przebiciem się przez był budynek ulicy Bonifraterskiej, więc w tym sensie dzisiejsze realia Placu Krasińskich powiedziałbym, są dość zbliżone do okupacyjnych. Teraz przejeżdża przez Plac Krasińskich i wjeżdża w Bonifraterską tramwaj. Tramwaj jeździł w Bonifraterską łącząc Śródmieście z Bożym, i to było jedyne połączenie. Przez pewien czas tramwaj jeździł po prostu w obrębie getta, ponieważ obszar na Wschód od Bonifraterskiej, czyli w stronę Wisły, obszar getta został wyłączony dopiero w grudniu 1941 roku. Czyli wyobraźmy sobie, że do grudnia 1941 roku Bonifraterska była cała w getcie i tramwaj mhm. przejeżdżał przez Bonifraterską na zasadzie takiego tranzytu. To był tranzytowy tramwaj aryjski, który przejeżdżał przez getto od Placu Krasińskich, gdzie wjeżdżał w getto, do ulicy Sapierzyńskiej, gdzie z tego getta wyjeżdżał. To parę parę przecznic. Tak, to widać bardzo wyraźnie na, na tej mapie. Na mapie, tak. którą mamy przed sobą. Od grudnia 1941 roku ta wschodnia część ulicy Bonifratyckiej odpada od getta. Ona jest z powrotem maryjska. W związku z tym tramwa już jedzie tylko tuż, tuż przy granicy getta i tuż przy murze. Więc wyobraźmy sobie sytuację pasażerów, którzy siedzą w tramwaju i mogą z bezpośredniej bliskości obserwować mur i wysokie kamienice za murem. Linia tramwajowa, która właśnie szła tak, przez plac tak, bardzo, bardzo blisko jest muru, uczęszczana. muru getta. Oczywiście. Tym tramwajem jeździł na przykład codziennie ze Śródmieścia na Żoliborze Ryszard Mautuszes, który zabrał głos w wielkiej debacie na temat karuzeli w 2003 roku. I on mówi, że on codziennie jeździł, że on widział karuzelę, ale ta karuzela się nie kręciła. Hmm. Ona była i mnie się upamiętniła jako miejsce senne i raczej, jeżeli w ruchu, to z bardzo nikłą publicznością, a miłość utrwalił obraz karuzeli pełnej wesołych gości, ale być może że to dlatego, że właśnie widział to mnie w ten dzień jedyny, w który ja nie przejeżdżałem tamtędy, bo w niedzielę do pracy nie jeździłem. Pamiętam, że jeszcze z Miłoszem tę sprawę omawiałem. Miłosz pisał, że właśnie tam giną ludzie w getcie, a tutaj bawi się i kręci na karuzeli ludek Warszawy. Natomiast mnie się upamiętniła ta karuzela jako stojąca pusta, bardzo rzadko w ruchu. Jeżeli ktoś na niej jeździł, to kilkoro dzieciaków. Także tego tłumu wesołego na tej karuzeli ja nigdy nie widziałem. Później dla wrażliwego odbiorcy, jakim był poeta, kontrast tego, co się zaczęło dziać za murem koło tej karuzeli. Z tym, co ona sobą reprezentowała, został tak wybity. Maria Czapska, Gwiazda Dawida. Katolicka Niedziela Palmowa wypadła na 18 kwietnia. Na Placu Krasińskich, nieopodal murów getta, zaczęto w Wielkim Tygodniu ustawiać karuzele i montować huśtawki. Z wąskich okien, niby strzelnic, ślepej ściany, za muru padały strzały. Niemcy celowali w też pary ślepego muru. Kilka armatek stało opodal, całe getto było nimi obstawione. Ludzie ciekawi zbierali się gromadkami. Wiatr znosił dymy pożarów na wesołe miasteczko. Karuzela pojawiła się tam co najmniej rok wcześniej w 1942 roku w lecie i mamy świadectwa mówiące o tym, że wtedy taka karuzela była zainstalowana. Karuzela na Placu Krasińskich, już będziemy abstrahować od tego, czy były dwie, czy jedna, hmm. czy były o 150 metrów dalej, czy bliżej. Karuzela na Placu Krasińskich nie kręciła się w czasie Wielkiego Tygodnia. W 1943 roku święto Paschy przypadało 19 kwietnia, czyli właśnie w momencie wybuchu powstania. Natomiast pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy o tydzień później, czyli 25 kwietnia. W związku z tym w pasyjnym tygodniu wielkim nie było żadnej karuzeli czynnej. To jest oczywiste. Natomiast w wielkanocną niedzielę i wielkanocny poniedziałek, czyli 25 i 6 kwietnia, karuzela się kręciła i ona się nie kręciła dlatego, że powstanie w getcie było za murem, tylko kręciła się dlatego, że to był radosny dzień wielkanocy i to był czas, kiedy po prostu ludzie się bawią i cieszą. Bo to jest objaw radości zmartwychwstania. Nikt przytomny, nie bawiłby się na Karuzeli, nikt by nie uruchomił Karuzeli w czasie Wielkiego Tygodnia. W związku z tym kolejny jakby mit czarnej legendy Karuzeli musi zostać obalony, bo karuzela nie kręciła się dlatego, że było powstanie, tylko dlatego, że była Wielkanoc. Natomiast to, co jest tragiczną ironią historii i to, o czym pisze Miłosz, i to, o czym tu trzeba rozmawiać, to jest to zderzenie Niewspółmierności, zderzenie tej radosnej atmosfery świąt wielkanocnych i kręcącej się w związku z tym karuzeli, z tym, co się działo tuż, tuż za murem, z powstaniem i z, z, z tą tragedią ginących w ogniu ludzi. To jest temat wiersza Miłosza. Obok, na placu, od kilku dni stała karuzela. Czynna. Na tej karuzeli siedziały dzieci i karuzela się kręciła i słyszałam jakąś muzyczkę. A może mi się zdawało? Dzieci się śmiały i ludzie przechodząc uśmiechali się, a tam za murem słychać było strzały. I więcej nic nie powiem. Adina Bladeszweiger. To po prostu było miejsce no takiej jarmarcznej rozrywki, raczej stworzone przez jakieś lokalne władze. Mam wrażenie, że ją postawiono jeszcze zanim zaczęła docierać do świadomości ludzi i rozwijać się tragedia getta. Chociaż samo stworzenie getta już było tragedią, ale to przyjmowano po prostu tak jak wszystkie zarządzenia niemieckie w czasie okupacji jako jakiś, jakąś siłę wyższą. No przecież temu się nie można było przeciwstawić. Jedyna forma przeciwstawienia się ze strony skazanych na pobyt w getcie było to, że czasami licząc się z Możliwością oparcia o jakichś przyjaciół poza gettem, ukrywali się poza gettem ludzie pochodzenia żydowskiego. Sam takich wielu znałem starałem się im pomagać. medalonik z Proszę, jeszcze Państwo na tym zdjęciu widać na przykład ponad oficynami Pałacu Krasińskich unoszący się dym i ludzi, grupy ludzi, którzy stoją i patrzą się w tym kierunku, prawda? co jest niejako ilustracją do bardzo wielu świadectw mówiących o tym, że właśnie tłumy warszawiaków ciągnęły na ten Plac Krasińskich, żeby widzieć, żeby patrzeć, co się dzieje za murem, prawda? bo to była, to była niebywała sytuacja. No, nagle strzały, walka, wojna i ludzie się na to patrzyli. Prawda? Z chwilą wybuchu powstania ruch tramwajowy między Śródmieściem a Żoliborzem zostaje wstrzymany. Tramwaj zatrzymuje się właśnie na placu Krasińskich i pasażerowie muszą wysiąść z tramwaju i dalej iść piechotą. Tu mamy zdjęcie, na którym widać dwie karuzele i dodatkowo widać takie huśtawki w takim systemie gondolowym, taka gondola, jakby łódź. Te realia tego mini Luna Parku znajdują swoje potwierdzenie w wielu relacjach. Jedna jest z dziennika Aurelii Wyleżyńskiej, która swoje zapiski dziennikarskie prowadziła właśnie na bieżąco i pod datą 30 kwietnia 1943 roku zapisuje tak... Podobno na Placu Krasińskich szła przed świętami ustawiona karuzela. Jakkolwiek obok rozgrywała się bitwa, dym gryzł w oczy i zaledwie patrzeć można. Zuza radziła napisać o tym. Znalazłoby się kilka innych przykładów braku serca. A może to brak wyobraźni? Nie chcę zatruwać końca naszego stosunku do Żydów, wyławiając oznaki niesubordynacji duchowej. Zbyt bolesne zresztą. Są ludzie, którzy żyją obok wypadków, zarówno narodowych, jak i sąsiedzkich. Mają silne nerwy. Może już odrętwiały. To jest, to jest istotny zapis, bo on pokazuje jakby taką wielość interpretacji tego, tego, tego faktu. To może być brak serca czyli obojętność, o której pani mówiła. Ale to może być w ogóle jakieś takie duchowe odrętwienie na skutek tych potwornych warunków okupacyjnych, kiedy, kiedy człowiek już nie reaguje na nic. prawda? No ja osobiście miałem różne postaci kontaktu z ludźmi zagrożonymi przez ustawy norymberskie. Miałem najbliższego przyjaciela Janka Kota, który podlegał tym ustawom norymberskim. Tak samo podlegał nim jeden z moich drużynowych z harcerstwa, Antek Rozental, który oczywiście podczas okupacji zmienił nazwisko, występował pod nazwiskiem Makowski, przeżył wojnę, pracował jako lekarz nie, już nie zmieniwszy tego nazwiska i jako Makowski aż do końca życia. To był też bardzo bliski mi człowiek, bo Jeden z kilku moich drużynowych. Szalenie przez wszystkich Lubiany. Pamiętam moje pierwsze po wojnie spotkanie z moim kolegą szkolnym z klasy też przyjacielem z Nowakiem Jeziorańskim. To jedno z pierwszych pytań. Co Antek? Co się stało z Antkiem? No więc ja mu opowiedział, bo on nie wiedział, jakie były jego losy. No więc przetrwał okupację, przeżył. No ale były tragiczne na przykład na zdjęciu komendy pierwszego obozu harcerskiego, na jakim byłem w 1928 roku. Jest jeszcze drugi taki nasz Mickiewiczak pochodzenia żydowskiego, młody historyk Ludwik Widerszal. Postać znana, ponieważ on został zadenuncjowany i na kral, zdążyć przed Panem Bogiem. Edelman o karuzeli. Czy z muru widać było coś po aryjskiej stronie? Tak. Mur sięgał tylko pierwszego piętra. Już z drugiego widziało się tamtą ulicę. Widzieliśmy karuzelę, ludzi, słyszeliśmy muzykę i strasznie żeśmy się bali, że ta muzyka zagłuszy nas i ci ludzie niczego nie zauważą. Że w ogóle nikt na świecie nie zauważy nas walk poległych. Że ten mur jest tak wielki i nic, żadna wieść nigdy się o nas nie przedostanie. Oddziałem powstańców żobu w szopie szczotkarzy dowodził maregedel. I Maregedelman mówi o tej dramatycznej kolizji. Karuzela jest właśnie tym dramatycznym symbolem niewspółmierności doświadczenia i równoległości, czy równoczesności dwóch światów. Bo kręcąca się karuzela z jednej strony, a z drugiej strony to miasto, całe miasto okupowane, stolica okupowana, w którym to mieście, jak obliczają historycy, ukrywało się od 20 do 25 tysięcy Żydów. Nie mogli się oni ukrywać bez pomocy warszawiaków, bez zaangażowania warszawiaków. Znowu przyjmuje się, żeby ukryć jednego Żyda, zaangażowanych musiało być do 10 Polaków. Jeśli się meta jedna spaliła, trzeba było zorganizować drugą metę, a mety paliły się na skutek donosów, penetracji szmalcowników. Mówimy tutaj o tej tragicznej kolizji jakby dwóch światów, jasnej i ciemnej strony natury ludzkiej. Tą ciemną stroną jest właśnie tropienie Żydów. No, niestety tej ciemnej strony nie wybielimy. Właściwie zostajemy, mając przed sobą obraz tego wszystkiego, o czym pan powiedział. Tak, ja, ja myślę, że w 2007 roku to nie jest czas na dokonywanie takich e, obrachunków, kto się śmiał, kto płakał, kto się cieszył, a kto był przerażony i ilu ludzi się kręciło na karuzeli. Ja bym w takich kategoriach egzystencjalnych na to patrzył i ludzkich, a nie narodowych. Bo dla mnie to jest taki moment w historii mojego kraju, kiedy ten akurat konkretny, wybrany, jest dziesiątki innych, ale mówimy teraz o karuzeli. To jest taki moment, z którym ja się muszę skonfrontować. I to nie jest wcale jakby jednoznacznie deprecjonujący mnie moment, czy, czy nie moich rodaków. Nie. To jest moment, który mi uświadamia, że oto ja stanąłem i w sytuacji granicznej, jak ja sobie poradziłem w tej sytuacji. I takie pytania trzeba stawiać, a nie prowadzić jakąś apologię bezgrzeszności i bohaterstwa, odrzucać od siebie jakieś oskarżenia. Proszę bardzo, Żydzi mają prawo mieć swoją emocjonalność, ponieważ to oni wyskakiwali z tych płonących budynków. Za rok Polacy wyskakiwali z płonących budynków podczas powstania warszawskiego, ale jeśli mówimy o powstaniu w getcie, pozwólmy wysłuchać ofiar. Oni mają prawo do swojego bólu i do swojego głosu. To jest głos ludzi głęboko zranionych. Nie zaprzeczajmy, że on istnieje. On istnieje i teraz my się musimy z nim skonfrontować. To jest dla nas wyzwanie. Morał ktoś może wyczyta, że lud warszawski czy rzymski handluje, bawi się, kocha, mijając męczeńskie stosy. Inny ktoś morał wyczyta o rzeczy ludzkich mijaniu, o zapomnieniu, co rośnie, nim jeszcze płomień przygasnął. Ja jednak wtedy myślałem o samotności ginących, o tym, że kiedy Giordano wstępował na rusztowanie, nie znalazł w ludzkim języku ani jednego wyrazu, aby nim ludzkość pożegnać, tę ludzkość, która zostaje. Już biegli wychylać wino, sprzedawać białe rozgwiazdy, kosze oliwek i cytryn nieśli w wesołym gwarze, i był już od nich odległy, jakby minęły wieki, a oni chwilę czekali na jego odlot w pożarze. I ci, ginący, samotni, już zapomniani od świata, język ich stał się nam obcy, jak język dawnej planety, aż wszystko będzie legendą, i wtedy. No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła. Co jest na tej taśmie? Wysłuchaliśmy reportażu Barbary Grębeckiej, Czarne Latawce. A ze mną w studiu jest doktor historii, pan Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski, a także z Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Było, tak jak już powiedziałam, to pierwsze miejskie powstanie w zasadzie można powiedzieć cywilów, bo żydowskich żołnierzy było tylko 750 z około 50 tysięcy ludności żydowskiej w getcie. Co przyświecało powstańcom? Lepiej zginąć z bronią niż bez niej? To w ogóle zacznijmy od tego, że określenie bojowców, którzy stanęli do walki, 19 kwietnia 43 roku. Mianem żołnierzy jest oczywiście oddaniem im chwały absolutnie należnej, ale nie byli to ludzie przygotowani do walki tak jak żołnierze na przykład na współczesnym polu walki są, albo jak byli w czasie II wojny światowej. Żydowscy bojowcy w 43 roku byli bardzo słabo wyposażeni, byli często słabo wyszkoleni, nieliczni z nich, jak sądzimy, nie mamy tutaj żadnych precyzyjnych danych, ale bardzo wielu z tych bojowców pewnie nie miało żadnego przeszkolenia wojskowego, które z planem eksterminacyjnym, kiedy to się stało dla nich jasne. Pewnie tak historycy wskazują raczej w roku 1942 dopiero. No co nie zmienia żadnego faktu, że mamy do czynienia z, z ludźmi absolutnie arcybohaterskimi, którzy poszli do, do walki uzbrojeni w nieliczne pistolety, karabinów, to pewnie wszystkiego było kilka sztuk, butelki z benzyną, kamienie pałki, kije. I to wszystko miało stawić czoła niemieckim jednostkom. Bo możemy oczywiście wspomnieć, że to nie były jednostki stricte tylko etnicznie niemieckie, ale to były jednostki niemieckie. Cóż z tego, że były to jednostki złożone z Ukraińców albo Rosjan Zresztą trwają dyskusje co do tego, jaka była etniczność tych jednostek. To były jednostki niemieckie, bo przez Niemców dowodzone, przez Niemców zorganizowane i realizujące niemiecki plan tego, co się ma dziać w 1943 roku w, w Warszawie, więc nie próbujmy tutaj rozmywać odpowiedzialności. Są to jednostki niemieckie z tymi jednostkami niemieckimi, żydowscy, bojowcy. Mieli plan stanąć do walki, myślę o godność po prostu przede wszystkim. To nie była walka, którą można było w jakikolwiek sposób wygrać. Nie można było sobie wyobrazić, że oto ta bitwa zostanie wygrana i pozostali przy życiu Żydzi zamknięci. Jeszcze w warszawskim getcie zostaną uwolnieni, gdzieś uciekną en mas. To była walka... Nie chcę jej określić mianem beznadziejna. Ona była pozbawiona nadziei na, na ostateczny sukces w, w znaczeniu takim, że nie można było sobie wyobrazić, że, że Żydzi Warszawy odzyskają wolność i gdzieś będą wszyscy ży, żyli dalej jakieś życie. Trudno mówić o szczęśliwym oczywiście. Natomiast to była walka przede wszystkim o godność o to, żeby nie dać się jak barany na rzeź prowadzić i to... To jest przejmujące, no, moim zdaniem człowiekowi w roku 2026 po 83 latach coś takiego po prostu nie mieści się w głowie, no, przynajmniej w mojej głowie, coś takiego się nie mieści. Ja wypowiadam te słowa ale ja do końca nie rozumiem, co to oznacza. To jest tak bardzo inny świat, to jest tak bardzo świat odwróconego dekalogu, żeby się odwołać do, do klasyki kultury, o którym my tutaj mówimy. Warszawa roku 1943 w gruncie rzeczy, tak zwana Rzesza Wielkoniemiecka. Polska to jest, jest tutaj w, tylko w tym sensie, że mieszkają tutaj także Polacy, natomiast absolutnie nie mają tutaj nic do powiedzenia Polacy w 1943 roku. Jest to przestrzeń okupowana przez Niemcy i na tej przestrzeni są stworzone takie warunki których my nie jesteśmy sobie po prostu w stanie wyobrazić. Przerażająca historia zawsze mnie fascynowała, historia getta, ale jednocześnie to była taka fascynacja głębokim, czystym złem, to co się no. tutaj działo w tak. latach 40-43. I pierwsze informacje o zagładzie Żydów przychodziły od Róży Kapłan. Jak to wyglądało? Myślę, że jeżeli chodzi o pierwsze informacje na temat zagłady, które się w ogóle pojawiają w getcie warszawskim w roku 1942, bo wtedy zaczyna być realizowana eksterminacja na skalę masową, do tych informacji tak naprawdę prawdopodobnie było więcej. I one napływały w rozmaity sposób. Gdy musimy sobie zdać sprawę z tego, kiedy 22 lipca 1942 roku zaczyna się tak zwana wielka akcja deportacyjna, to mamy do czynienia z planem, który no właśnie należałoby zdekonstruować na kilku polach. Po pierwsze jest to, jest to taki plan, który toczy się w całym generalnym gubernatorstwie dystrykt po dystrykcie. Zaczyna się od dystryktu lubelskiego, potem dystrykt krakowski, przychodzi wreszcie czas na dystrykt warszawski. Więc tak jak sobie to Niemcy podzielili polskie okupowane ziemie, krok po kroku dochodzi do deportacji. Ta nazwa deportacja jest oczywiście, no by tak elegancko to ująć, myląca. To jest po prostu próba wmówienia ludziom, którzy są pakowani do bydlęcych wagonów i wywożeni w nieznanym w gruncie rzeczy, początkowo nieznanym kierunku do obozów zagłady, a nie, tak jak się próbuje ich przekonać, do, na jakąś przestrzeń, gdzie będą mogli, no nie żyć spokojnie oczywiście, ale, ale pracować w ogóle jak, jakkolwiek przeżyć. No tu nie ma oczywiście mowy o żadnej deportacji od samego początku, było to przewożenie do fabryk śmierci, takich jak w wypadku Warszawy przede wszystkim obóz zagłady w Treblince. I to dzisiaj może się wydawać szokujące i myślę, że to, to jest szokujące, kiedy się na to patrzy ekspost ale w roku 1942, rzeczywiście jeszcze w lipcu 1942 roku, bo już jesienią 1942 roku w getcie ci pozostający tam Żydzi, którzy nie wierzyli w plan eksterminacyjny, to tylko ci, którzy rzeczywiście chcieli nie wierzyć. Bo było to zbyt szokujące. Co zresztą można sobie wyobrazić, kiedy widzisz sytuację, w której w ciągu dwóch miesięcy zostaje wywiezionych z wiata, z twojego najbliższego otoczenia, 400 tysięcy ludzi. 400 tysięcy ludzi zostaje w ciągu dwóch miesięcy pozbawionych życia. To jest po prostu coś tak niewyobrażalnego, że chciałbym, abyśmy nawet te słowa wypowiedzieli z pewnego rodzaju namaszczeniem, żeby każdy z nas się zastanowił, jak byśmy funkcjonowali w takiej rzeczywistości. Lipiec 1942 roku to jest ten moment, kiedy wielowiekowa pewna tradycja żydowska, pozwolę sobie zgeneralizować, która generalnie polegała na tym, że przez Europę, nie tylko środkową, żeby była sprawa jasna czy wschodnią, ale przez Europę rozmaite odmiany antyżydowskiej, antyjudaistycznej, przemocy no, przetaczały się tak naprawdę od dobrze ponad tysiąclecia takiej przemocy jak w latach czterdziestych XX wieku z rąk niemieckich nie było nigdy wcześniej i da Bóg nigdy nie będzie już w ogóle. Gdziekolwiek, dzielnica na mieszkańca getta. Przypomnę, mówimy o, o dobrze 450 tysiącach ludzi w, w, w szczytowym momencie zaludnienia getta warszawskiego te racje żywnościowe sięgają kilkuset kalorii. Nie ma absolutnej fizycznej możliwości przeżyć konsumując codziennie kilkaset kalorii. W związku z tym, no to jest wszystko obliczone na powolne wyniszczanie sił witalnych, osłabianie, budowanie pewnej apatii. To jest przerażający mechanizm, ale jest to mechanizm, który nie wynikał z, nie wiem, ze złej organizacji państwa niemieckiego, tylko z przemyślnego założenia, żeby naród żydowski wyniszczyć. I teraz, kiedy jesteśmy latem 40 22 roku no to można by było być może tak ekspost mo może się wydawać że właściwie Deportacja. O jakiej deportacji, tutaj może być mowa. Na pewno będą chcieli zrobić coś, coś znacznie gorszego. No nie, myślę, że nawet ludzie, którzy są poddawani tak strasznym, w gruncie rzeczy, torturom i, i, i funkcjonują w, ta, w tak strasznej rzeczywistości, chcą wierzyć, że, no, że nie, że będzie inaczej, że, że, że przecież to jest i nieracjonalne w jakimś sensie no, zabijać tak wiele osób, kiedy one może się nadadzą do pracy, do marna racjonalność, która wchodzi w lecie 1942 roku. No nikt na miejscu, moim zdaniem, Żydów Warszawy by, by nie pomyślał, że taka zagłada, jaka była im pisana, jest, jest możliwa. I rzeczywiście... Pojawiają się te informacje w lipcu, w sierpniu, we wrześniu 1942 roku, kiedy pojawiają się uciekinierzy z transportów, z tych transportów kolejowych, które wiozą Żydów do Treblinki. Pojedyncze osoby, ale jednak udaje im się uciec one wracają do getta, alarmują swoich ziomków co do tego, co się dzieje. I te informacje no, są też z ambiwalencją witane. No, nie chce się wierzyć w coś takiego. Przecież to jest to jest jakiś absolutny koszmar. Jak można, jak można chcieć wierzyć w coś takiego? Nie. Jak, jak zaczęło się to powstanie? To powstanie, o którym mówimy już 19 kwietnia 1943 roku, zostało poprzedzone wielką działalnością uświadomieniową, wielką działalnością organizacyjną i takim pierwszym zbrojnym oporem ze stycznia 1943 roku. To króciutko tylko taki rozbieg biorąc. Jesienią 43 drugiego roku. Przede wszystkim istnieje żydowska organizacja bojowa, której bojowcy zostają bardzo przetrzebieni w czasie tej wielkiej akcji deportacyjnej w Mam takie poczucie, nadawali się do pracy. Tu chodziło oczywiście o, o, o, o wykorzystanie ich sił witalnych, tego, że jeszcze są stosunkowo młodzi, że po prostu będą, będą w stanie przeżyć i, i pracować na rzecz niemieckiego wysiłku wojennego. Jesienią 42 roku działalność żydowskiej organizacji bojowej się nasila, powstaje też Żydowski Związek Wojskowy. Te dwie organizacje różnią się profilami ideowymi. Żop jest bardziej lewicowy, ŻZW bardziej prawicowy, ale te podziały i to jasno też pokazuje nam historia getta, to co wiemy na przykład z archiwum Manuela Ringelbluma, które jest w ogóle warte osobnej zupełnie rozmowy, fascynujące, ważne i, i przerażające zarazem to, to archiwum. Wszystko, co wiemy z, o getcie z tego okresu, to pokazuje, że te ideowe podziały w świecie żydowskim, które były arcybarwne i też niezwykle ciekawe są. One po prostu zupełnie schodzą na trzeci plan w, te, w, w, takiej, w takiej sytuacji, co też jest, jak sądzę, w pełni zrozumiałe. Do pierwszego oporu zbrojnego dochodzi w dniach 18-21 stycznia 1943 roku, kiedy Niemcy dokonują jakby kolejnej próby, trudno powiedzieć, czy likwidacji getta, to chyba byłoby za dużo powiedziane, ale próbują kolejnych deportacji i te deportacje, jak sądzi się, zostały powstrzymane tym wystąpieniem zbrojnym. Kilku bojowców ginie, są miotane granaty, padają strzały. Niemcy są rzeczywiście zaskoczeni, że, że Żydzi są w ogóle gotowi do, do, do podjęcia jakiejś, jakiejś akcji. Ta akcja ze stycznia 1943 roku też buduje... Żydowskie morale to pokazuje, że, że rzeczywiście jakiś opór jest w ogóle do pomyślenia, on jest w ogóle możliwy. 19 kwietnia 1943 roku zaczyna się akcja likwidacyjna getta warszawskiego. Ona potrwa do 16 maja 1943 roku. Tym ostatnim przerażającym akcentem likwidacji getta warszawskiego jest wysadzenie Wielkiej Synagogi przy ulicy Tłomackiej, tam gdzie dzisiaj znajduje się Żydowski Instytut Historyczny. To jest nieopodat, to jest przy Placu Bankowym. Środek Warszawy, zdajmy sobie sprawę z tego, o jakich terenach my mówimy. Ci z nas, którzy mieszkają w Warszawie i pracują tutaj, no chodzą dokładnie po, po miejscach, które były, były przestrzenią walki. Ta walka była, była chaotyczna, nie mogła trwać długo, a jednak i tak trwała z, znacznie dłużej niż pewnie można byłoby przewidywać. 19 kwietnia, 20-21, ty, w tych pierwszych dniach toczą się przede wszystkim walki na Placu Muranowskim. Plac Muranowski ówczesny to takie miejsce, które stało się słynne też tym, że nad e, walczącym gettem e, zawisa nie tylko flaga biało-niebieska, żydowska, ale również biało-czerwona, polska. Ta flaga była dostrzegalna za e, muru getta. Wspomniała pani e, o, no, oczywiście o Miłoszu i o jego, jego obserwacji tych karuzeli na placu, na placu Krasińskich. Profesor Tomasz Szarota, wybitny historyk, badacz okupacji warszawskiej wykazał niezbicie, że, że ta karuzela nie jest li tylko fantazją poety, tylko była, by była, była. W, by była w istocie. I to też jest szokujące, kiedy sobie dzisiaj o tym myślimy, jak to w ogóle jest. Tam walczy getto. Getto płonie. Nie da się żyć w Warszawie w kwietniu, maju 43 roku i udawać, że się nic nie dzieje. To jest po prostu niemożliwe. Dymy z getta. Tą historycy tłumaczą, że to otwarta została w niedzielę wielkanocną, tego 25 kwietnia, no ale jednak no, trwała walka, ludzie ginęli, a tu tak, nagle się i, ludzie bawią. I tutaj ja nie wystąpię jako człowiek wyrujący oceny moralne, tylko jako historyk, który próbuje to jakkolwiek zrozumieć i jakoś to, jakoś to opisać. Nie da się zatem żyć w ówczesnej Warszawie i nie widzieć tego, że getto walczy. Nie da się jednocześnie zaprzeczyć, że ludzie poddani y, reżimowi w czasie... II wojny światowej, reżimowi okupacyjnemu, żyją zupełnie inaczej niż my dzisiaj. To jest życie w nieustannym strachu, to jest życie w nieustannym napięciu, to jest również życie, które, które prowadzi do, do, do postaw skrajnych, do, do demoralizacji, ale również do apatii i do takiego patrzenia na zasadzie nasza chata z kraja. My nie powiemy, nie jesteśmy w stanie tego nigdy zbadać, już nie będziemy nigdy w stanie tego zbadać. Jak wielu Polaków, tych etnicznych Polaków, tych, którzy żyli po tak zwanej aryjskiej stronie. To też o, o, okrutne i ohydne w gruncie rzeczy określenie odw odwzorowujące rasistowski sposób myślenia hitlerowskiego. Po drugiej stronie muru Polacy patrzący na, na getto. Jedni patrzyli z brakiem sympatii albo też zgoła z jakimś, z, jakimś, z jakimś takim antysemickim wyrzutem. Może nawet i z satysfakcją. Jak wielu było takich Polaków nie wiemy, Pragnę wierzyć, że była ich absolutnie marginalna, e, marginalna garstka. Kiedy patrzy się na to, jakie postawy Polacy, przynajmniej ci, którzy postawili po sobie źródła, jaki stosunek przyjmowali do, do, do walki Żydów w, w, właśnie w latach 42-43, to raczej był on pełen szacunku, pełen godności. Starano się na rozmaite sposoby walczących Żydów w, w, wspierać. Nie wiem, przy, przykładem niech będzie Zofia Kostak szczucka i, i, i jej słonna ulotka słynny taki manifest pod tytułem protest, który się przyłożył do, do, do stworzenia struktury w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, która systemowo miała wspierać Żydów. Nie tych Żydów walczących w powstaniu, ale w ogóle pomagać, wspierać przetrwanie ludności żydowskiej, która przecież była, to, to byli obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i to też podkreślała Kosta Kszczucka, która generalnie przed 1939 rokiem była, no, reprezentowała nierzadko stanowisko antysemickie, więc to też trzeba sobie jasno powiedzieć. I takich sytuacji, kiedy, kiedy antysemici polityczni zajmowali i pełne szacunków wsparcia, i jakby jednoznacznie moralnie jasne, no pozytywne, chyba jedyne możliwe, jedyne dopuszczalne stanowisko. Było więcej. Przy tym, co powiedziałem, te stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej są szalenie skomplikowane, tak jak je opisuję na przykład. W Właśnie w swojej książce zamordowany w 1944 roku żydowski historyk Emanuel Ringelblum, stosunki, dokładnie w książce stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej, no to on wskazuje na, na całą masę patologii, takich jak szmalcownictwo, takich jak właśnie się co do tego, jaka była, jaka była tego skala. Nie ja nie mam dość kompetencji, żeby tutaj jednoznacznie przesądzić, natomiast pragnę wierzyć, że takie postawy, które by były postawami przychylności dla dzieła tej eksterminacji niemieckiej, były absolut, absolutnie marginalne, natomiast na pewno znacznie częstsze były, były takie postawy bierności, były takie postawy apatii, takie, o których lata temu, już lata temu, to będzie blisko 40 lat temu, kiedy Jan Błoński w swoim słynnym tekście z tygodniku w roku 87 w tekście pod tytułem Biedni Polacy patrzą na getto. Opisywał złożoność tych postaw i to, że pewnie satysfakcja po, po polskiej stronie muru, po tutaj aryjskiej tak zwanej stronie muru z tego, że Żydzi giną, była prawdopodobnie żadna, natomiast obojętność, ona była i wywołana była rozmaitego rodzaju elementami. Najważniejszym elementem była po prostu niemiecka, niemiecka polityka, która też prowadziła do, do rozbicia solidarności. Jeżeli ta, w ogóle ta solidarność polsko-żydowska jeszcze i przed wojną była, była mocno dyskusyjna z różnych powodów, do, też do osobnej dyskusji. Ale polityka niemiecka w czasie II wojny światowej, ona też ku temu szła, aby poróżnić Polaków i Żydów, aby poróżnić Polaków i Ukraińców, jeżeli dochodzi do rozmaitego rodzaju zbrojnych wystąpień, antypolskich, ale też antyukraińskich, antyżydowskich, to również dlatego, że tak wygląda niemiecka niemiecka polityka. polityka. Mało się o tym mówi, a może jeszcze tylko to powiem jednym zdaniem, że również w, w samym getcie warszawskim, w, w, nie wiem, w gazetach, w takich enuncjacjach kierowanych do Żydów Warszawy żyjących, żyjących w getcie, no też nie brakowało takiej antypolskiej propagandy, która no właśnie te, też to miała na celu. Poróżnić, podzielić, wywoływać rozmaitego rodzaju... Nastroje resentymentów. W gruncie rzeczy to też była rzecz, z którą się ci przygotowujący powstanie w Getcie Warszawskim musieli mierzyć. Nawiązywanie kontaktu z polskim podziemiem to też było ogromne wyzwanie. Udało się ostatecznie takie kontakty nawiązać z Armią Krajową, udało się nawiązać je z Armią Ludową, czyli partyzantką komunistyczną, czy z konspiracją komunistyczną, wcześniej chyba jeszcze noszącą nazwę Gwardia Ludowa. Tym niemniej no, powstawało takie, takie pytanie, ile polska konspiracja, ta etnicznie polska konspiracja, Armia Krajowa właśnie, czy Gwardia Ludowa jest w stanie powstańcom e, pomóc. No, z jednej strony mo mogłoby się wydawać, że, no, że to jest Polskie państwo podziemne, jak, jak zwykle jesteśmy to mówić, że to jest potężna taka instytucja, że, że tej broni jest tam wystarczająco dużo, żeby można było Żydów Warszawy wesprzeć. Ostatecznie tej broni, na przykład amunicji, czy rozmaitego rodzaju środków walki przekazano trochę. Też jest, jest pytanie, dlaczego, dlaczego tyle? Odpowiadają historycy, że Armia Krajowa była w gruncie rzeczy bardzo słabo wyposażona i nawet przekazanie tych kilkudziesięciu pistoletów było polskim, polskim, było, było trudne, bo, bo, bo jednocześnie, i to będzie bolesne, ale powiedzmy to, że no wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że ten opór nie doprowadzi do żadnego militarnego sukcesu. On może doprowadzić jedynie do... bo z jednej strony jest to, co pani redaktor powiedziała, to znaczy taki opór cywilny, czy opór cywili, który się sprowadza do tego, żeby przeżyć. I to po, po 16 maja 1943 roku się nie kończy. Oczywiście to się kończy dopiero w momencie, w którym Żydzi z kryjówek mogą się ujawnić albo, nie wiem, przedostać się na, gdzieś z dala od niemieckich linii, kiedy już idzie front wojny niemiecko-sowieckiej i, i, i pod rządami sowieckimi trzyhają inne problemy, ale, ale Żydzi no, nie są narażeni na, na śmierć z powodu swojej etniczności. I rzeczywiście to jest jedna opowieść fascynująca, właśnie całe miasto, miasto podziemne, ale w gruncie rzeczy należałoby powiedzieć, że ten opór żydowski, cywilny, on się zaczyna w, no, w, od początku września 1939 roku, to znaczy bardzo wiele działo się w getcie, w getcie warszawskim. Tu wspomniany Emanuel Ringelblum jest jednym z przykładów, jak działało życie społeczne, jak działało dokształcanie, jak działały organizacje społeczne, ale też w, w archiwum Ringelbluma znajdziemy całą masę, no, takie bogactwo życia też intelektualnego, jak na przykład, na przykład badania, które prowadzili żydowcy lekarzy że nad chorobą głodową, która była oczywiście koszmarną zmorą getta, getta warszawskiego, te, te badania były niewątpliwie też pewnego rodzaju moralnym aktem, że my się nie zgadzamy na to, żeby traktowano nas jako ludzi drugiej kategorii, czy twu, twu, podludzi. My po prostu tutaj e, dajemy świadectwo swojego nie, głębokiego humanizmu, trwając i, i robiąc to, co do nas należy. No, chwała tym lekarzom, chwała bohaterom getta warszawskiego. Dziękuję za tę niezwykłą rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan dr Michał Przeperski, doktor historii z Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Historii Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Ja też się z Państwem żegnam. Dorota Boniecka-Górny kłaniam się i dobranoc.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 Reklamie, autopromocja. Ponoć Polacy kochają zamki, zarówno te stare, historyczne, jak i te całkiem współczesne. Na czym polega fenomen tak zwanej zamczystości i co to mówi o nas jako o społeczeństwie? Czy faktycznie każdy Polak marzy o własnym zamku? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń Design Architektura. Bożej Prośniewski, zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 22. Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią?